Zakładaj, że wszyscy podlegli ci pracownicy są idiotami, dopóki nie udowodnią, że tak nie jest. Prawo Murphy'ego pochodzi z wiki cytatów. Czytał Krzysztof Siwiński.